Ewangelia Świętego Marka, rozdział czwarty. I począł zasię uczyć przy morzu i zgromadził się do niego lud wielki, tak iż wstąpiwszy w łódź, siedział na morzu, a wszystek lud był przy morzu na ziemi. I nauczał ich wiele rzeczy w podobieństwach, a mówił do nich w nauce swojej, słuchajcie. Oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał. I stało się, gdy rozsiewał, że jedno padło podle drogi, a ptaki niebieskie przyleciały i pozobały je Drugie zasie padło na miejsca opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi i prędko weszło, przeto iż nie miało głębokości ziemi A gdy słońce weszło, wygorzało, a iż korzenia nie miało, uschło a drugie padło między ciernie i wzrosły ciernie i zadusiły je i nie wydało pożytku. Drugie zasie padło na ziemię dobrą i wydało pożytek bujno-wschodzący i rosnący i przyniosło jedno trzydziesiątny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie setny. I mówił im, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy sam tylko był, pytali go ci, co przy nim byli, ze dwunastoma o to podobieństwo. A on im odpowiedział. Wam dano wiedzieć tajemnice Królestwa Bożego, ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w podobieństwach. Aby patrząc, patrzeli, ale nie widzieli i słysząc, słyszeli, ale nie zrozumieli by się znać nie nawrócili, a byłyby im grzechy odpuszczone. Zatem rzekł do nich, nie rozumiecie tego podobieństwa, a jakoż zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa. Rozsiewca on rozsiewa słowo, a którzy podle drogi są ci, którym się rozsiewa słowo, ale gdy usłyszeli, zaraz przychodzi szatan, a wybiera słowo wsiane w serca ich. Także i ci, którzy na opoczystych miejscach posiani są, są ci, którzy gdy usłyszeli słowo, zaraz je z radością przyjmują. Wszakże nie mają korzenia w sobie, ale są doczesnymi. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A którzy między cierniem są posiani... Ci są, którzy słuchają słowa, ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw i porządliwości innych rzeczy wszedłszy zaduszają słowo i staje się bez pożytku. A którzy na dobrą ziemię przyjęli nasienie, ci są, co słuchają słowa i przyjmują je, przynoszą pożytek, jedno trzydziesiątny, a drugie sześćdziesiątny. A drugie setny. Nadto mówił im I zali przynoszą świecę, aby wstawiona była pod korzec albo podłoże. łoże, i zali nie dlatego, aby ją na świecznik wstawiono. Bo nic nie masz tajemnego, co by nie miało być objawiono. Ani się stało co skrytego, aby najaw nie wyszło. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I rzekł do nich, patrzajcie z czego słuchacie, jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzono, a będzie wam przydano, którzy słuchacie. Albowiem kto ma, będzie mu dano, a kto nie ma i to co ma, będzie od niego odjęto. I mówił, takie jest Królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię, a spałby i wstawałby we dnie i w nocy, A nasienie by weszło i urosło, Gdy on nie wie. Boć ziemia sama z siebie pożytek wydawa, Naprzód trawę, potem kłos, A potem zupełne zboże w kłosie. A skoro się okaże urodzaj, Wnet gospodarz zapuszcza sierp, Bożniwo przyszło. Nadto rzekł, do czego przypodobamy Królestwo Boże, albo którem je podobieństwem wyrazimy? Jest jako ziarno gorczyczne, które gdy wsiane bywa w ziemię, najmniejsze jest ze wszystkich nasion, które są na ziemi. Ale gdy bywa wsiane, wzrasta i bywa największe nad wszystkie jarzyny i rozpuszcza gałęzie wielkie, tak iż pod cieniem Jego mogą sobie czynić gniazda ptaki niebieskie. I przez wiele takich podobieństw mówił do nich słowo, tak jako słuchać mogli. A bez podobieństwa nie mówił do nich, wszakże uczniom swym wszystko z osobna wykładał. I rzekł do nich w tenże dzień, gdy już był wieczór, przeprawmy się na drugą stronę a rozpuściwszy lud, wzięli go z sobą, tak jako był w łodzi. Ale i inne łódki były przy nim. Wtedy powstała wielka nawałność wiatru, a wały biły w łódź. tak że się już napełniała. A on na zadzie łodzi spał na wezgłowiu. I obudzili go i mówili mu, nauczycielu, nie dbasz, że giniemy. A tak ocknąwszy się, Zgromił wiatr i rzekł morzu, umilknij, a uśmiesz się. I przestał wiatr, a stało się wielkie uciszenie. Zatem rzekł im, przedrzeście tak bojaźliwi, jakoż nie macie wiary? I bali się bojaźnią wielką i mówili jedni do drugich, któż wżdy ten jest, że mu i wiatr i morze są posłuszne?